Minęła 22. Marcin Kowalski i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Zapraszamy na nasz wieczorny magazyn. I świat. Rośnie turystyka paliwowa. Ceny w Polsce najniższe w Unii Europejskiej. Rząd zapewnia, że benzyny nie zabraknie, ale może zdecydować się na ograniczenia dla obcokrajowców. Cała cywilizacja zginie dziś wieczorem, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Iranem. Tak zagroził dziś Donald Trump. Ultimatum wobec Iranu mija w nocy polskiego czasu. Uwaga na zmianę pogody. Nadciąga fala przemrozków. Temperatura może lokalnie spaść do minus 10 stopni. Instytut, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia. I o tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za parę minut, ale najpierw w skrót najważniejszych wydarzeń, przepraszam, przedstawi Maria Furdyna. Za cztery godziny mija ultimatum Donalda Trumpa wobec Iranu. Biały Dom wyklucza możliwość ataku nuklearnego, a Donald Trump sugeruje możliwość przesunięcia terminu. Podczas świąt na 26 stacjach benzynowych w kraju potwierdzono zawyżanie cen paliw. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza, czy przestrzegane są przepisy o maksymalnej cenie paliwa. Celem takich kontroli jest właśnie zapewnienie przestrzegania przepisów oraz ochrona konsumentów. W czasie świąt przeprowadzono prawie 600 kontroli. 24 maja odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Michalskiego. Należy z naszej perspektywy udać się do referendum. Apeluję o to, by tego dnia zostać w domu. Datę wyznaczyła krakowska komisarz wyborcza. Do 2 października zostało przedłużone śledztwo w sprawie zabójstwa wolontariusza Damiana Sobola w strefie gazy. Poszły wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych i do strony izraelskiej. W izraelskim ostrzale rakietowym na konwój humanitarny 1 kwietnia 2024 roku zginęło 7 osób, w tym obywatel polski. Polacy mają czas tylko do północy, aby kupić taniej wizę do Wielkiej Brytanii. Od jutra podwyżki wiz zarówno turystycznych, jak i pracowniczych.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 A magazyn Polska i Świat zaczynamy od ważnych informacji dla wszystkich kierowców. Znamy maksymalne ceny, które będą obowiązywać jutro na stacjach paliw. Dane opublikowało Ministerstwo Energii. Benzyna 95 będzie kosztowała 6,21 zł za litr, a benzyna 98, 6,82 zł za litr. Z kolei litr oleju napędowego ma kosztować 7,87 zł. To ceny maksymalne. Resort może także podjąć działania wobec tzw. turystyki paliwowej więcej, Aleksander Codzienne ustalanie maksymalnej ceny paliw oprócz obniżonych stawek VAT i akcyzy jest elementem rządowego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Rząd chce także w tym tygodniu rozważyć ewentualne wprowadzenie ograniczeń tzw. turystyki paliwowej, czyli reglamentację sprzedaży paliw obcokrajowcom. Minister energii Miłosz Motyka powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. To będzie ten moment, kiedy będziemy w stanie w szerszym horyzoncie czasowym określić skalę turystyki w konkretnych powiatach lub w konkretnych gminach do konkretnych stacji przeanalizować. Zawsze możemy regionalnie, terytorialnie ograniczyć też funkcjonowanie takiego właśnie ograniczenia. Ceny paliw w Polsce stały się jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Potwierdzają to ci, którzy tankują na przygranicznych stacjach paliw. Tankowaliśmy w Holandii, dotankowaliśmy za 70 euro w Niemczech, no i tutaj już tam dzióbkę tylko. W Niemczech udało nam się zatankować za 2 euro. W Holandii tankowałem za 2,17, 2,17 euro. Niemcy 2,40, 2,30 to tak minimalnie. Nie? Jednocześnie podczas świąt na 26 w stacjach benzynowych stwierdzono zawyżanie cen paliw. Krajowa administracja skarbowa sprawdza, czy przestrzegane są przepisy o maksymalnej cenie paliwa. Rzeczniczka administracji Justyna Pasieczyńska powiedziała, że nieprawidłowości wykryto w okresie świątecznym. Celem takich kontroli jest właśnie zapewnienie przestrzegania przepisów oraz ochrona konsumentów w okresie świątecznym, czyli od 3 do 6 kwietnia. Takich kontroli przeprowadzonych zostało 577, podczas których w 26 w przypadkach w stacjach paliw stwierdzono nieprawidłowości. Wobec przedsiębiorców łamiących prawo, naczelnicy urzędów skarbowych będą wszczynać postępowania, które mogą zakończyć się nałożeniem kar finansowych. Obniżona akcyza na paliwa ma obowiązywać do 15 kwietnia, a 8% VAT na paliwa do 30 kwietnia, ale ten czas może zostać przedłużony. Co dalej z paliwami w Polsce? Z nami jest pan Mariusz Marszałkowski, analityk i wicenaczelny portalu Defense24. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie Pojawiają się informacje, że we Włoszech, na przykład na niektórych lotniskach, brakuje paliwa lotniczego. We Francji na niektórych stacjach brakuje paliwa. Czy w Polsce grozi nam deficyt paliw? No, ogólnokrajowy deficyt paliw raczej nie, nam nie grozi, dlatego że nasze dostawy ropy naftowej są dosyć dobrze zdywersyfikowane. Mamy dwie rafinerie, które mają dostawy paliw zagwarantowane nawet jeżeli mówimy o ropie pochodzącej z Bliskiego Wschodu, to pamiętajmy, że Polska korzysta z ropy eksportowanej przez terminal Janbu na Morzu Czerwonym, czyli jakby z dala od tego całego epicentrum zdarzeń geopolitycznych, czyli ciśniny Ormus, czyli tamte tankowce ładowane w tamtym porcie, tamtym terminalu saudyjskim przechodzą właściwie niezagrożone. No niektóre państwa europejskie mają większy problem, dlatego że one bardziej czy były nastawione na import gotowych paliw, gotowych produktów naftowych, właśnie między innymi z, z Arabii Saudyjskiej, ale już ze strony Zatoki Perskiej, czyli właśnie tej, tej, tej strony, która obecnie jest zablokowana. No, u nas, jeżeli mogą pojawić się jakieś problemy, to... No największe ryzyko oczywiście jest przy granicy, czyli w tych obszarach nadgranicznych, gdzie właśnie funkcjonuje to zjawisko turysty turystyki paliwowej. I od razu o to chciałem zapytać, czy pana zdaniem nie powinny już teraz pojawić się jakieś regulacje, które by jednak w jakiś sposób ograniczyły te, właśnie tę turystykę paliwową, no bo ceny w Polsce są najniższe, jedne z najniższych w Unii Europejskiej. Wiadomo, że nikt z Francji tutaj nie przyjedzie, ale Niemcy, Czesi bardzo chętnie. No, państwa Czechy, Słowacja, Węgrzy wprowadzili ograniczenia dotyczące właśnie tankowania przez kierowców z zagranicy. Tam oczywiście sytuacja jest nieco inna, dlatego że te państwa są terytorialnie niewielkie, zatem to, to ryzyko tam jest znacznie większe. U nas właściwie ogranicza się to tylko do południowo południowej i zachodniej części naszego, naszej granicy i to też w ograniczonym stopniu. Zatem no, na pewno pewne, pewne działania powinny zostać wprowadzone. No, Ministerstwo Energii prawdopodobnie monitoruje te sygnały, natomiast na pewno z tego co widzimy i co słyszymy, że ta jednak intensyfikacja podróży do Polski w celu zakupu paliwa w ostatnich kilku tygodniach się znacznie nasiliła. A jakie warunki powinny być Pana zdaniem spełnione, żeby takie ograniczenia zostały wprowadzone? Znaczy warunki. No przede wszystkim to, czy jest paliwo w, w, w danym regionie, czy, czy, czy zdarzają się często przerwy, jak długo te przerwy trwają, bo pamiętajmy, że problemy na stacjach paliw z niedoborem paliwa wynikają nie jest z tego, że brakuje paliwa w Polsce, tylko dlatego, że niewydolnie działa logistyka dostaw paliw od baz paliwowych do do, do stacji paliw. No, stacje paliw mają pewien harmonogram dostaw paliw z baz paliwowych. Jeżeli w, w danym czasie pomiędzy jedną dostawą a drugą po, pojawia się na przykład sytuacja, w której nasila się ta turystyka, czy nasila się kupowanie paliwa na jakiś nawet były takie sytuacje, gdzie ludzie przyjeżdżali z mauzerami, czy tankowali pod korek różne jakieś dodatkowe mhm. kanistry, no to Wtedy jest ryzyko, że tych paliw po prostu zabraknie do momentu dostawy kolejnej, która, która jest zakontraktowana. Jak długo pana zdaniem da się bronić, y, obniżać cenę paliw w Polsce? No w, przy obecnym wariancie to tylko i wyłącznie do momentu, w którym Komisja Europejska zablokuje tę możliwość. Pamiętajmy, że. Jest takie zagrożenie. To, to jest czasowe, Komisja Europejska źle patrzy na tego typu działania no i myślę, że teraz o ile jeszcze mamy na to zgodę, no to jeżeli sytuacja będzie się przedłużać, no to powrócimy do stawek VAT, no, tych sprzed kryzysu, no i wtedy może pojawić się rzeczywiście problem, bo ceny paliw na pewno wzrosną do poziomów, no nawet podejrzewam wyższych niż te, które widzieliśmy jeszcze przed tą obniżką jeszcze pytanie o to, jak może wyglądać sytuacja na takim światowym rynku, jeśli chodzi o ceny surowca. No bo na razie widzimy ceny ponad 100 dolarów, sto kilkanaście, ale co by się wydarzyło i czy to jest realny scenariusz Pana zdaniem, że ta cena może jeszcze bardziej poszybować? 150, 160, 200 dolarów to jakby sky is the limit, jak to się mówi na rynku? Tak, no sky is the limit, jak to się mówi, tak, rzeczywiście, no to jest dobre określenie. Natomiast, no myślę, że rynek też się w pewnym sensie przystosuje do tych warunków, do tej sytuacji. Pamiętajmy, że też świat nie znosi próżni. Tam, gdzie obniża się wydobycie gdzieś w innych miejscach, to wydobycie wzrasta, no przyspieszają różnego rodzaju inwestycje i projekty, eee, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w Ameryce Południowej, czy w Afryce, tam, gdzie nie ma tego kryzysu, a firmy korzystają z wyższych cen. Zatem no, ci producenci będą zwiększać tą produkcję. Natomiast no, to, to jest sytuacja trudna i ona im dłużej będzie trwała, tym większe konsekwencje i bardziej bolesne będzie miała na rynek surowcowy, no i też dla nas jako kierowców. No tak, bo im dłużej, czy im droższa będzie ta ropa na światowych rynkach, tym droższe będzie bronienie, czy zbijanie tej ceny też w pewnym sensie regulowanie jej na, jej na polskim rynku. Na polskim A plus do tego mm. niszczona jest infrastruktura, Struktura tak. to, to jest kolejny element. To długoterminowo też może wpłynąć na cały rynek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mariusz Marszałkowski, analityk i wicenaczelny portalu Defense 24. Dziękuję bardzo. Magazyn Polska i Świat. A teraz w magazynie Polska i Świat temat, którego właśnie konsekwencją są m.in. jest kwestia paliw. Wraca sprawa ewentualnego zaangażowania Polski w konflikt USA z Iranem w rejonie Zatoki Perskiej. Wszystko przez wywiad prezydenckiego ministra Marcina Przedacza, który w Polsce sugerował, że europejscy sojusznicy powinni, wykorzystując odpowiednią flotę i uzbrojenie, bardziej włączyć się w operacje na Bliskim Wschodzie. To wywołało polityczną burzę, zwłaszcza na Platformie X, a sprawą zajęła się nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Z pewnością mówimy o politycznej, wręcz wielkanocnej burzy. Rzeczywiście to co opowiedział w Wielkanocną Niedzielę właśnie szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w Polsacie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 w formie X to drugie. Krytyczne wpisy zamieściło wielu polityków w koalicji rządzącej z premierem Donaldem Tuskiem na czele. Szef rządu, w lany poniedziałek, napisał, że ludzie PiS i prezydenta chcą wplątać Polskę w wojnę, nie pozwolę na to. Odniosła się do tego także dziś na antenie polskiego radia Magdalena Sroka. Doradzała więcej umiaru ludziom prezydenta i więcej spokoju w debacie w sprawach tak ważnych, ale też tak delikatnych, które nie powinny podlegać politycznym rozgrywkom. Tak właśnie jest w polityce w momencie, kiedy rozpoczyna się dyskusja w danym kierunku, to zawsze na miękko, a, a, a później ten cel może być ukryty i wyłaniać się w kolejnych miesiącach. Nie ma w tej sytuacji żadnych argumentów za tym, żeby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 nie wywołał z państw europejskich. Pozwoliłam sobie również na rozmowę z ekspertem, który często gości na antenach Polskiego Radia, redaktorem naczelnym Nowej Techniki Wojskowej, Mariuszem Cielmą. Zapytałam eksperta, kto z europejskich sojuszników mógłby ewentualnie zaangażować się rzeczywiście bardziej w działania w Zatoce Perskiej. Redaktor naczelny nie pozostawia złudzeń. Są zaledwie dwa kraje, które mają flotę i uzbrojenie zdolne do działania ekspedycyjnego. To Francja i Wielka Brytania. W tym przypadku mowa przede wszystkim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 dla rynku surowców akwen. Tankowcy nie mogą swobodnie przepływać z surowcami, co przekłada się na wysokie ceny paliw. I stąd żądanie prezydenta Donalda Trumpa, aby odblokować cieśniny Ormus. Tyle Agnieszka Drążkiewicz. Dodajmy, że żądania amerykańskiego prezydenta w ostatnich godzinach przybrały formę nowych, jeszcze bardziej radykalnych i działających na wyobraźnię gruźb. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że, i tu cytat tej nocy zginie cała cywilizacja. I nigdy się nie odrodzi, jeśli to przed upłynięciem ultimatum o drugiej nad ranem czasu polskiego Iran nie odblokuje ciśniny Ormus. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiedział, że w przypadku przekroczenia przez Stany Zjednoczone czerwonych linii podejmie działania przeciwko amerykańskim sojusznikom w regionie i poza nim. Mamy teraz połączenie z profesorem Przemysławem Osiewiczem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór. Dowieczą panie redaktor, dowieczą Państwo. Panie profesorze, będzie Pan dzisiaj y, tej nocy spał spokojnie, czy jednak obserwował z zaniepokojeniem rozwój wydarzeń? Panie redaktor spróbuję zasnąć, nie obiecuję, że to się uda, natomiast mówiąc zupełnie, zupełnie poważnie, nie jest, to, no, nie jest to sytuacja absolutnie taka, w której chciałbym żartować, czy jestem skoro żartować. Myślę, że to jest sytuacja, która no, nas wszystkich trochę, ja powiem szczerze, znaczy osoby zajmujące się stosunkami międzynarodowymi i tak jak dzisiaj miałem okazję rozmawiać z co najmniej kilkoma osobami w Polsce i, i, i no, na, tak na żywo dyskutować o tej sytuacji, no w prawie nas trochę w, i w osupienie i, i zdziwienie, no bo jednak z tego typu słowa ze strony prezydenta największego, tak najpotężniejszego państwa na świecie, no muszą niepokoić. Oczywiście przyzwyczailiśmy się już do tej retoryki prezydenta Donalda Trumpa, natomiast no myślę, że takie sformułowania tak naprawdę no pozwalają myśleć o nawet tych takich najbardziej niewyobrażalnych scenariuszach. Mam na myśli no, na przykład użycie taktycznej broni jądrowej, bo, bo, bo nie wiem, co innego tak naprawdę pan prezydent miał na myśli. Biały Dom jednakowoż zaprzeczył, jakoby brał pod uwagę użycie broni nuklearnej. Z drugiej z kolei, z strony z kolei, kilka godzin zaledwie po tym wpisie, który rzeczywiście wprawił w osłupienie wielu obserwatorów, prezydent Donald Trump w wywiadzie dla Fox News powiedział, że może odroczyć to ultimatum, które upływa dzisiaj w nocy, jeśli negocjacje przyniosą, i tutaj cytuję, coś Konkretnego. Premier Pakistanu, e, kilkanaście minut temu dowiedzieliśmy się, że apeluje o przedłużenie e, tego ultimatum o dwa tygodnie. Na co, co ciekawe, Iran ma pozytywnie patrzeć. Jak pan to, to wszystko odczytuje? No, ja tutaj wspomniałem o tym możliwym życiu broni i masowe w które absolutnie no, nie wierzę, tak? No, znaczy, nie, nie, nie mieści mi się w głowie, by mogło do takiego stanu ruszać dojść. To myślę, że yy, i pani redaktor, i każda z osób nas słuchających yy, w ogóle nie dopuszcza takiej, takiej myśli, takiej możliwości. Yy, yy, no, są różne, są różne informacje na ten temat, bo mm, tutaj rzeczywiście należy docenić zaangażowanie zaangażowanie dyplomacji pakistańskiej, która robi absolutnie wszystko, żeby uratować ratować y, ostatnią nadzieję na mm, rozwiązanie tego tej, tej wojny w sposób y, negocjacyjny z użyciem środków dyplomatycznych. Jest tutaj pewna, bo też, bo też wiemy to z serwisów amerykańskich i z tych oficjalnych komunikatów z Białego Domu, że jednak gdzieś tam takie okienko i otwartość na te negocjacje, nawet w administracji amerykańskiej, w tej chwili oczywiście jest. No, ze strony irańskiej są sprzeczne informacje, bo, bo, bo z kolei są też takie, że um, i zerwano, zerwano i, i te negocjacje pośrednie i ten kontakt bezpośredni, jaki, jak rozumiem, miał minister spraw zagranicznych, a raczej z. Stephenem Whitcoffem. To też oczywiście może być tylko też taka informacja dla, dla opinii publicznej, która wzmacnia, wzmacnia pozycję ministra i wiarygodność reżimu taką wewnętrzną i pokazuje trochę ich spo, z pozycji siły, bo równie dobrze panowie mogą być nadal w takim nieformalnym, oczywiście nieupublicznianym kontakcie i, i głęboko wierzę, że tak jest. Myślę, że raczej tego typu linii dyplomatycznych się nie zrywa do naprawdę już ostatniego momentu. Gdyby jednak miało dojść do eskalacji, czyli ten scenariusz negatywny miałby się zrealizować, to jak taka eskalacja według Pana Profesora mogłaby wyglądać? Wspomniał Pan, że do użycia broni nuklearnej raczej by nie doszło. W takim razie, co mogłoby się stać dzisiejszej nocy? No, ja głęboko wierzę, że do, do, do, do, do ataku z użyciem taktycznej broni nuklearnej nie dojdzie. Natomiast do czego może dojść? No, chociażby siły powietrzne Izraela głosiły gotowość tak do ataków na cele takie jak mosty, czyli przeprawy no, nie tylko nad rzekami, ale masa jest wiaduktów i rzeczywiście tego typu konstrukcji w, w Iranie bardzo ważnych ze strategicznego punktu widzenia, plus no, oczywiście infrastruktura energetyczna. I tutaj... No, to nie tylko chodzi o elektrownie atomowe, bo mało kto wie o tym, że w Iranie mamy też całkiem sporo elektrowni wodnych, dużych zapór wodnych. I mam nadzieję, że nikt nie myśli o atakach na tego typu obiekty, no bo nie muszę tutaj chyba nikomu tłumaczyć, jakie konsekwencje byłyby niszczenie na przykład zapór wodnych, bo trudno mi sobie wyobrazić, że to jakieś inne scenariusze. tych celów związanych z energetyką w Iranie są dziesiątki, więc to jest potężne, to jest potężne państwo, duże Terytorialnie, myślę, że jakiś taki zmasowany atak na wszystkie te cele jednocześnie nie jest absolutnie niemożliwy. Po drugie, pytanie, do czego miałoby to doprowadzić, bo no, Ja mam nadzieję, że zarówno w, zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych no nie ma już, no, jeśli nie polityków, to, to chociaż wojskowych, którzy wierzą jeszcze w jakieś XIX-wieczne scenariusze wojny, która kończy się bezwarunkową kapitulacją i jakąś walną bitwą. To, to, to już nie te czasy. Teheran zapowiada zdecydowaną odpowiedź, gdyby do takich ataków doszło. Co ciekawe, zapowiada także działania poza regionem Bliskiego Wschodu. Co to może oznaczać według pana? No, tutaj ta retoryka, retoryka irańska jest no, nie, nie, trudna momentami do, do, do interpretacji, bo no, to może oznaczać wszystko. No, w, moim, w moim odczuciu może to oznaczać jakieś próby wykorzystania osób znajdujących się w innych regionach świata, na przykład w Europie, do, do, do ataków na jakieś wybrane cele, i to, to jest całkiem realny scenariusz. I oczywiście, wbrew takiej, takiej powszechnej, pewnie, czy powszechnemu spojrzeniu na to niekoniecznie, a nawet wręcz na pewno nie będą to osoby irańskiego pochodzenia, czy obywatele Iranu, bo to byłby bardzo prosty scenariusz. I myślę, że na taki scenariusz służby w państwach europejskich, w tym Polsce są gotowe i myślę, że tutaj no, nie zdradzę jakiejś tajemnicy, że takie monitorowanie tym, aktywności takich osób ma miejsce, bo, bo trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby nie miało. Natomiast no, to w przyszłości Irańczycy pokazali już wielokrotnie, że potrafili wykorzystywać mm, czy to swoich obywateli, czy, czy sympatyków do ataków na różne cele, oby czy likwidowaniu niewygodnych osób. Oby teraz tego nie musieli ponownie udowadniać i pokazywać. Profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Polskie Radio. Jedynka. W magazynie Polska i Świat przeniesiemy się teraz do Budapesztu, który dziś odwiedził amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Oficjalnie po to, aby porozmawiać z Wiktorem Orbanem o stosunkach węgiersko-amerykańskich. A nieoficjalnie, by wesprzeć obecnego premiera przed niedzielnymi wyborami, które Orban może po raz pierwszy od kilkunastu lat przegrać. Mamy teraz połączenie z korespondentem Polskiego Radia na Węgrzech Piotrem Piętką. Witaj Piotrze. Dobry wieczór, witaj. Powiedz, jak wyglądał ten pierwszy dzień wizyty Węsa w Budapeszcie? Co usłyszeliśmy? No muszę zacznę od tego i muszę ci powiedzieć, Magdo, że jest to bardzo dziwna wizyta i bardzo trudna w obsłudze medialnej, bo tak naprawdę nie wiadomo do końca, co się ma danego dnia wydarzyć, jak będzie dokładnie ten plan wyglądał. J.D. Vance przyleciał rano do Budapesztu i miał się najpierw spotkać z prezydentem Węgry Tomaszem Szujokiem, a potem z premierem Orbanem. Okazało się, że nie spotkał się z prezydentem. Spotkał się najpierw w bardzo wąskim gronie z Orbanem, podobno tylko cztery osoby uczestniczyły w tym spotkaniu, a potem z całym węgierskim rządem. Mieliśmy też konferencję prasową obu panów, ale dość ograniczony był zakres dziennikarzy, którzy tam mogli być. No i oczywiście dość ograniczony był zestaw pytań, który, które można było zadać. Następnie politycy pojechali do hali MTK w Budapeszcie i tam odbył się polityczny wiec, który oficjalnie wiecem politycznym nie był, bo oficjalnie był to Dzień Przyjaźni Amerykańsko-Węgierskiej. Tam najpierw przemawiał premier Węgier, a potem właśnie J.D. Vance. I miał on dla bardzo wyselekcjonowanej grupy zwolenników Fidesu, czy Fidesu czyli partii rządzącej, pewną niespodziankę. Tą niespodzianką był telefon od Donalda Trumpa.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 To był swego rodzaju cukierek na osłodę dla Orbana, bo według wielu obserwatorów on liczył, że to właśnie sam Trump przyleci do Budapesztu przed wyborami. No to wróćmy do tego głównego gościa, który jednak się pojawił, czyli do wiceprezydenta. W jego wystąpieniu dało się usłyszeć także taki mocny atak pod adresem Unii Europejskiej. Mm -hmm, mm -hmm. Choć tak jak powiedziałaś, to była oficjalna wizyta, to jednak J.D. Vance ciągle chwalił Orbana, wspierał go przed wyborami. Ewidentnie to nie była i nie jest merytoryczna, a polityczna wizyta amerykańskiego wiceprezydenta i on ciągle chwalił. Chwalił Orbana jako wzór dla innych krajów Europy. Ciekawy wątek właśnie jego wypowiedzi J.D. Wensa to ten, w którym mówi o interwencji zewnętrznej, w wybory węgierskie. Jeśli ktoś pomyślał w tym momencie, że miał na myśli Rosję, to oczywiście się pomylił, bo Wenz wymienił w tym miejscu Brukselę. Posłuchajmy jednej z tych bardzo mocno, tych bardzo ostrych wypowiedzi prezydenta.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 Nie ukrywam, że wielokrotnie miałem wrażenie, że Amerykanin walczy przede wszystkim z Unią Europejską, no a także sam ingeruje w wewnętrzne sprawy Węgier. A powiedz, co na to wszystko Orban i czy to poparcie, no już to już teraz takie bardzo wyraźne ze strony członków administracji amerykańskiej może Orbanowi Pomóc. Jak to oceniasz? Jestem nieco zaskoczony, Borban bo nie był dzisiaj aż tak ostry jak zawsze w ostatnich tygodniach i zastanawiam się, czy to już było zmęczenie, czy to już zmęczenie daje o sobie znać, czy to jednak zdenerwowanie, czy kampania, czy, czy po prostu chciał być grzeczny wobec gościa. Natomiast rzeczywiście yy, no powiedział dzisiaj bardzo niewiele, ale było parę takich zdań ostrych. Posłuchajmy. Tu u nas, na Węgrzech, rozpoczniemy Europejski Ruch Powrotu, Rekonkwisty, która przywróci w Europie patriotyczne rządy i wyrośnie siła, która zmieni po Waszyngtonie także i Brukselę. Y, Orban cieszy się z poparcia amerykańskiego, cieszy się z poparcia Donalda Trumpa, także zobaczymy, co będzie jutro. Być może jutro znowu jakaś niespodzianka przygotowana dla Orbana i jego wyborców. I o tym wszystkim Piotr Piętka, nasz człowiek na Węgrzech, który będzie dla Państwa Relacjonował te najbliższe wybory parlamentarne właśnie w tym kraju. Piotrze, bardzo, dziękuję. Jedynka Polskie Radio. W magazynie Polska i Świat zmieniamy temat. Pierwsza od ponad pół wieku załogowa misja na Księżyc przeszła do swojego ostatniego etapu powrotu na Ziemię. Astronauci, którzy dokonali przelotu wokół naturalnego ziemskiego satelity są już w drodze na naszą planetę. A wcześniej dokonali przełomowych obserwacji, a także pobili pewien historyczny rekord. O szczegółach Michał Strzałkowski. We'll see on the other side. Misja Artemis II bez wątpienia zapisała się już w historii. W nocy polskiego czasu padł podczas niej rekord oddalenia się ludzi od Ziemi. Statek typu Orion w tej misji, nazwany Integrity, znalazł się prawie 407 tysięcy kilometrów od naszej planety. O prawie 6 tysięcy kilometrów dalej niż podczas misji Apollo 13 w kwietniu 1970 roku. Jak mówił członek misji Artemis II, Jeremy Hansen, Ludzie jeszcze tak daleko nie dotarli. Zrobiliśmy to, aby uhonorować naszych wszystkich poprzedników, którzy włożyli tyle wysiłku w eksplorację kosmosu. Chcemy jednak w tej samej chwili rzucić wyzwanie przyszłym pokoleniom, aby nasz rekord nie pozostał długo niepobity. Rekord misji Artemis II jest bez wątpienia historyczny, a do tego całkowicie zaplanowany. Misja Apollo 13 znalazła się powiem aż tak daleko od Ziemi w wyniku awarii, która zakończyła się dramatycznym powrotem na Ziemię. Wówczas dodatkowy oblot Księżyca miał pozwolić na wykorzystanie księżycowej asysty grawitacyjnej, co dawało oszczędniejsze zużycie krytycznie cennego paliwa. Artemis II poleciała zaś na ciemną stronę Księżyca, aby dokonać dokładnej obserwacji niewidocznej z ziemi części Srebrnego Globu. Wówczas to na prawie 40 minut Centrum Kontroli Lotów utraciło łączność z misją Artemis II. Gdy znów ją uzyskano, dowódca misji, Reed Wiseman, meldował. You, uh, as we came around, gdy przylatywaliśmy nad jasną stroną Księżyca, obejrzeliśmy to, co już dobrze znamy, choć z wyjątkowej perspektywy. Ale gdy znaleźliśmy się po ciemnej stronie, to ujrzeliśmy to, czego na własne oczy jeszcze żaden człowiek nie widział. Nawet załogi programu Apollo. To było niesamowite. A potem zobaczyliśmy coś jeszcze wspanialszego. Wschód Ziemi, która wyłoniła się zza Księżyca. A potem zasłoniła całkowicie Słońce. Zobaczyliśmy więc także słoneczne zaćmienie w kosmosie. Chwilę później dostrzegliśmy Marsa. Pomyśleliśmy, że to moment, w którym ludzkość staje się gatunkiem międzyplanetarnym. <słuchanie> Załogę misji Artemis II pozdrowił też podczas specjalnego łączenia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zaprosił astronautów do odwiedzenia go w Białym Domu. Program Artemis ma doprowadzić do ponownego lądowania ludzi na Księżycu. Mówi natomiast szef NASA Jared Isaacman. Misja Artemis III przetestuje w przyszłym roku księżycowy lądownik. Zrobi to jednak na ziemskiej orbicie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będziemy mieć żadnych wątpliwości, misja Artemis IV przetestuje w 2028 roku taki sam lądownik już na orbicie Księżyca. Dwoje astronautów wyląduje na srebrnym globie, wykona kilka zadań, a potem wróci na orbitę księżycową i połączy się ze statkiem Orion. Program Artemis ma także. Także sprawić, że na Księżycu powstanie stała baza, a potem Księżyc stanie się ważnym punktem na drodze załogowych misji na Marsa. Przypomina natomiast astronautka Sunita Williams, która odbyła trzy misje nad Międzynarodową Stację Kosmiczną, podczas których wykonała aż dziewięć spacerów na zewnątrz. We have a lot to learn. Musimy się wciąż jeszcze wiele nauczyć, jeśli chcemy, aby ludzie stale byli obecni na Księżycu. Musimy znaleźć odpowiedzi na pytania, o których jeszcze nie wiemy, że musimy je zadać. A i znanych nam już pytań bez odpowiedzi też nie brakuje. Dopiero uchylamy drzwi na Księżyc i szykujemy się do drogi. Ale lata pracy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz na Księżycu na pewno doprowadzą nas na Marsa. Załoga misji Artemis II jest już teraz w drodze powrotnej na Ziemię. W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu czworo astronautów doje w wodach Pacyfiku. Więcej świata w magazynie Polska i Świat wracamy teraz do kraju. Przez cały dzień strażacy usuwali dziś skutki wichur, które przeszły w ostatnich godzinach przez Polskę. To pokłosie orkanu Dave, który szaleje nad Norwegią, a jego skutki odczuwamy również w naszym kraju. Wygląda na to, że na wiosenną aurę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. To polskie nadciąga fala przemrozków. Lokalnie temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. O niebezpiecznej pogodzie i prognozach na najbliższego Opowie Anna Zakrzewska. Minionej nocy, w związku z silnym wiatrem, w porywach osiągającym ponad 90, a nad morzem i w górach ponad 100 km na godzinę, służby interweniowały kilka tysięcy razy. Najtrudniejsza sytuacja była na Lubelszczyźnie tylko tam strażacy interweniowali ponad 500 razy. Wichura łamała drzewa i uszkodziła ponad 90 dachów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, a w Parczewie uszkodzony został maszt na budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, wyjaśnia rzecznik tamtejszej Komendy Wojewódzkiej kapitan Tomasz Stachyra. Rzeczywiście maszt został uszkodzony przez wiatr, wymaga teraz naprawy bądź też wymiany. Jeśli chodzi o dachy, to takich interwencji, które wymagały pracy strażaków było 88. Najwięcej wiatrołomów, 490 interwencji w województwie lubelskim. Głównie drzewa strażacy usuwali z posesji, ze szlaków komunikacyjnych, z dróg. Ale przez silny wiatr strażacy musieli intensywnie pracować także w innych regionach kraju. Mówi Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, między innymi na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Te interwencje polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew z ulic, chodników, wsparcie także w usuwaniu skutków tego wiatru, czyli zerwanych czy uszkodzonych dachów. Mówimy także tutaj o awariach energetycznych. O godzinie 5.30 bez prądu pozostawało około 4 tysięcy odbiorców, z czego najwięcej w województwie mazowieckim. 1300. Niestety przez niebezpieczną pogodę kilka osób odniosło obrażenia, informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec. Niestety w wyniku przechodzącego frontu burzowego i silnego wiatru cztery osoby zostały poszkodowane. To jednak nie koniec niebezpiecznej aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na najbliższe godziny ostrzeżenia przed przymrozkami. Ostrzega Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW. W nocy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 I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Zanim się pożegnamy, jeszcze zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, a kwadrans po 8.00 Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski. I Magdalena Skajewska. Mówimy Państwu do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową Czeka na Państwa Andrzej Grabowski Dobry wieczór, kłaniam się nisko I co przed nami? Między innymi Prawdopodobnie poznamy już niebawem Mistrza Polski w hokeju na lodzie Wszystko wskazuje na to, że będzie to GKS Tycha Ale jeszcze chwilka tego meczu przed nami Do tego oczywiście ćwierćfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów Kronika Sportowa Grali wiele, wiele miesięcy I prawdopodobnie w ciągu najbliższych minut Już oficjalnie poznamy hokejowego Mistrza Polski Chyba wszystko wskazuje na to, że Znów będzie to GKS Tychy, który gra Czwarty finałowy mecz z GKS-em Dzisiaj w Tychach oczekiwania były spore. Powiedziałeś, że oni grali przez wiele miesięcy. Zaczęli we wrześniu. No w pokoju jest to tak, że sezon zasadniczy jest tylko po to, żeby się ustawić przed playoff. To katowiczanie byli na pierwszej pozycji i zapewnili sobie grę w Pucharze Kontynentalnym, ale playoff to zupełnie inna bajka. I Tyszanie z tych spotkań rozegranych tylko jedno przegrali w ćwierćfinale, a później idą jak burza i dzisiaj też są blisko celu. 5 do 2, choć jeszcze ponad 3,5 minuty do końca. Z Tychów na zachód Bo trwają mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Madrycie Real gra z Bayernem Monachium. W Lizbonie Sporting z Arsenalem. Co dzieje się na boiskach sprawdza Tomasz Kowalczyk. 12 minut do końca obu spotkań. Real Madryt przegrywa z Bayernem Monachium 1-2. do 2. Fenomenalne widowisko i świetnie zaczęte przez piłkarzy Bayernu Monachium. W 41 minucie Serge Gnabry prostopadłym podaniem obsłużył Luisa Diaza, a ten trafił do bramki Lunina i było 1 do 0, nim rozpoczęła się druga połowa no niemal dosłownie bo w 25 sekundzie kolejne zagapienie piłkarzy Real, Realu Madryt Olise wykłada piłkę do Harego Keina ten strzela mocno i Unin nie jest w stanie sięgnąć piłki no cóż brakło mu takiej klasy takiej ręki Boga Tibo Courtois w bronieniu tych sytuacji ale Real się nie poddawał ruszył do ataków no i najpierw znakomita sytuacja Wini Junior po prawej stronie pola karnego minął już Nojera, ale trafił w boczną siatkę. Później świetna szansa Mbappé, ale obok słupka. No i wreszcie wykorzystał Kilian Mbappé w 74. Minucie. Podanie Trenta Aleksandra Arnolda. Strzelił bardzo precyzyjnie i tym razem trafił do siatki madryckiego Realu. A zatem Bajerno Monachium. A zatem 2 do 1 dla monachijskiej drużyny, która no cztery razy przegrywała w ostatnich meczach fazy pucharowej Champions League z Realem Madryt. To ostatni raz wygrała w 2012 roku i z niepokojem trochę jednak kibica Bayernu spoglądają na historię i na zegar. No a w drugim meczu Sporting Lizbona gra z Arsenalem. Londyn tutaj 0 do 0 i nieuznany gol Zubimendiego, ale nie mógł być uznany, bo Jokeres był na spalonym kiedy przyjmował piłkę i zgrywał do Hiszpana. Troszkę mniej emocji, troszkę mniej sytuacji w Lizbonie. A zatem przypominamy, Real Madrid przegrywa z Bayernem Monachium w 82 minucie spotkania. 1 do 2, Sporting Arsenal 0 do 0, tu 81 minuta. Gdy rozstawaliśmy się z Tadeuszem musiałem i z finałem hokejowej Ekstraligi, wszystko wydawało się jasne, ale teraz to jest chyba jasne jak słońce. Tadeusz musiał raz jeszcze. Jest jeszcze bardziej jasne, bo szybko wykorzystana podwójna przewaga tyszan. 2,5 minuty do końca, a 6 do dwóch prowadzą gospodarzy. Po hokeju, na, na arenie, którego oczywiście jeszcze wrócimy, zaglądamy na areny piłkarskiej ekstraklasy. Bo dziś domknięto 27. kolejkę. Domknięto w Gdyni, gdzie mecz biegunów. Arka grała z zagłębiem lubina. Wygrali ci niby słabsi, mówi Tymoteusz Kobiela więcej swobody, więcej polotu i więcej punktów. Z takim planem do Gdyni trafił Dariusz Banasik, który ma uratować Arkę przed spadkiem z Ekstraklasy, a dziś debiutował w spotkaniu z Zagłębiem Lubin, czyli drużyną, która niespodziewanie walczy o czołowe lokaty, może nawet o Mistrzostwo Polski. Ale dziś w Gdyni dominowali gospodarze, puentując to kilkukrotnie po raz pierwszy w 15 minucie, kiedy Oskar Kubiak już nie po raz pierwszy w tym sezonie popisał się fantastycznym trafieniem lewą nogą i otworzył wynik spotkania. W 45 minucie była puenta numer dwa, tym razem do piłki ustawionej. Przed murem z rzutu wolnego podszedł Sebastian Kerk uderzył przepięknie nad murem, pod poprzeczkę Jasmin Buricz nie miał szans i do przerwy było 2 do 0. Jeszcze lepiej dla gospodarzy rozpoczęła się druga część meczu, bo już w 48 minucie Michał Nalepa obejrzał drugą żółtą kartkę i opuścił boisko. I w tym momencie paradoksalnie grając w osłabieniu Zagłębie Lubin rozpoczęła swój najlepszy okres, a dowodem tego była bram na 1 do 2 Lewente Szabob głową pokonał Damiana Węglarza i zaczęło się robić w Gdyni naprawdę nerwowo z perspektywy gospodarzy. Do 78 minuty, wówczas po ładnej akcji kombinacyjnej Wladislaw Zgudkowski strafił na 3 do 1 i w tym momencie emocje już się zakończyły. Osłabione Zagłębie nie było w stanie zagrozić Arce Arka już też nie panikowała, nie szukała kolejnych goli, tylko wytrzymała do końcowego gwizdka. Żółto-niebiescy w debiucie trenerskim Dariusza Banasika pokonali Zagłębie Lubin 3 do 1. Liderem Stlech, trzy punkty przed Jagielonią i Górnikiem, 4 przed Zagłębiem, 6 przed Wisłą, Rakowym i GKS-em. W strefie spadkowej Arka, Widzew i Brugbet, tuż nad nią Legia, Pogoń i Radomiak. Rzutaka na Białystok, gdzie szczegóły informacji z soboty. Trener Adrian Siemieniec podpisał umowę do końca przyszłego sezonu z Jagielonią. Jaga mogła przedłużyć kontrakt jednostronnie, ale na prośbę trenera obie strony porozumiały się.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 Mówi wiceprezes Jagieloni Maciej Szymański. W pierwszej lidze 1-1 w meczu Miedzi Legnica z Polonią Bytą. Polonia wyrównała w ostatniej chwili. Liderem niezmiennie krakowska Wisła z dużą przewagą nad Śląskiem Wrocław i Chrobrym Głogów. Do ekstraklasy przypominamy, awansują bezpośrednio dwa zespoły. Drużyny z miejsc od 3 do szóstego wystąpią w barażach. W tej części też inna informacja. Nie żyje słynny trener Mircea Luczesku, który jeszcze tydzień temu prowadził reprezentację Rumunii. W ostatnich dniach nasiliły się jednak poważne problemy zdrowotne. Między innymi przyszedł dwa zawały serca. Jego stan tylko się pogarszał, a dziś Luczesku zmarł. Miał 80 lat. Jako trener, najbardziej znany z sukcesów z Szachtarem Doniec, z, z którym w 2009 roku zdobył puchar UEFA. Jako piłkarz był kapitanem reprezentacji Rumunii, z którą wystąpił na Mistrzostwach Świata w 1970 roku. Jedynka. To jest radio. Wracamy do Tychów. Finał Hokejowej Ekstremizacji. że Tak samo w objęciach będzie tonął swoich kolegów, jak w maju będziemy emocjonować się występem naszej reprezentacji w Sosnowcu. Chcielibyśmy takie obrazki oglądać w biało-czerwonych barwach. Dzisiaj zakończona w sezonie rywalizacja klubowa. Przypomnę już wcześniej, trzecie miejsce dla Zagłębia Sosnowiec, a dzisiaj w finale rozstrzygnęły się losy pozostałych medali GKS Tychy Złoty ze srebrem GKS Katowicy. O czym mówił Państwu Tadeusz Musiał? Kronica sportowej na chwilę ruszamy do krainy bogactwa, by powiedzieć o chwili, na którą hubert Hurkacz czekał od połowy stycznia. Po siedmiu porażkach z rzędu hurkacz wygrał mecz. Dziś awansował do drugiej rundy dużego tenisowego turnieju w Monte Carlo, bo pokonał dużo wyżej notowanego Włocha Darderiego 7 do 6, 5 do 7 i 6 do 1. Bardzo się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa, dużo to dla mnie znaczy, szczególnie też po okresie, w którym przez jakiś czas nie wygrywałem meczów, też dużo ostatnio pracowaliśmy nad przygotowaniami na ziemię, sporo czasu spędziliśmy na treningach, też rozstaliśmy się z, z trenerem Niko, były takie cięższe gdzieś momenty, gdzie się pojawiały się zawahania, czy to co robię jest dobre, a tutaj dobre zwycięstwo, więc na pewno to buduje przed kolejnymi meczami tutaj i turniejami. Kolejnym rywalem hurkacza będzie Węgier Maroszan Wracamy do ćwierćfinałowych meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów Kiedy łączyliśmy się regularnie z Tadeuszem Musiałem To właściwie co chwilę padał kolejny gol A jak jest tu Tomasza Kowalczyka? Pytamy no Nie zmieniły się wyniki. Real Madryt przegrywa z Bayernem Monachium 1 do 2. Dwie minuty do końca podstawowego czasu gry. Przypomnę, dla Bayernu trafiali Diaz i Kane, dla Realu Kilian Mbappé. Natomiast Sporting Lizbona remisuje z Arsenalem 0 do 0. 87. Siódma minuta tego spotkania właśnie się rozpoczyna. Katamo był bliski szczęścia kilka chwil temu po podaniu Suareza ale sytuacji nie wykorzystał i w Lizbonie wciąż bezbramkowy remis. Ze stadionów pod dach. I oddalamy się od naszego studia tylko kilka kilometrów, bo tam poznaliśmy ostatniego półfinalistę plus ligi. To projekt Warszawa, który kilka dni temu nieoczekiwanie przegrał, ale dziś z Jastrzębskim Węglem poradził sobie bardzo szybko. Grzegorz Nowaczyk wszystko to widział na własne oczy, kłaniamy się. Dobry wieczór Państwu. Nawiązując do poprzednich minut naszej audycji, no nie był to kosmiczny mecz. Projekt wygrał zasłużenie. Początkowe prowadzenie zespołu z Warszawy zniwelowane przez Jastrzębski Węgiel. W pewnym momencie to goście prowadzili jednym, a nawet dwoma punktami. Później jednak mocne uderzenie na zagrywce graczy gospodarzy, a sami serwisowymi popisali się wtedy Bartosz Bednosz i Juri Semeniuk. Projekt wygrał pierwszą partię 25 do 20. Drugi set rozpoczął się podobnie jak zakończył się pierwszy od punktowych zagrywek bednoża. Trener Jastrzębian Andrzej Kowal szybko poprosił o przerwę. Czas mijał, a prowadzenie projektu się powiększało. Kolejne punkty zdobywane podczas zagrywek Semeniuka. Zespół z Warszawy tym razem wygrał 25 do 17 i już tylko jedna partia dzieliła projekt od awansu do półfinału. Scenariusz podobne do tego, co działo się poprzednio także w trzecim secie. Znów dobre zagrywki dawały punkty gospodarzem, gospodarzom, a Jastrzębianie ratowali się jak tylko mogli. Na ataku pojawił się Łukasz Kaczmarek, ale gra drużyny z Jastrzębia Zdroju się nie zmieniała. Ostatni punkt dla projektu zdobył Bartosz Gomułka. Zespół z Warszawy wygrał 25 do 13, a w całym meczu 3 do 0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 Myślę, że bez historii dwa mecze tutaj. Warszawa też grała mega, mega dobry mecz w Jastrzębiu. My tam troszeczkę bardziej się postaraliśmy. Raczej dwa mecze, tak jak mówię, no bez historii. Chyba nawet ciężko powiedzieć, że było blisko. Mega dobry mecz Warszawy I myślę, że ta grająca Warszawa może wygrać ligę Mistrzów. Oni tutaj tą zagrywką was zdominowali? Jak ty to widziałeś? No na pewno. Często tak się mówi, że zagrywka ustawia mecz. Myślę, że tak było w tym przypadku. My trochę nie mieliśmy czym odpowiedzieć. Bodajże zero bloków, zero asów, nie przypominam sobie takiego meczu ze strony mojej, mojej drużyny. Ciężko mówić, że będziemy jakoś wyciągać z tego wnioski, sezon się do nas kończy. Niestety, no jak najmniej życzę sobie takich meczów jak dzisiaj. Na koniec przypomnę, PG Projekt Warszawa wygrał z Jastrzębskim Węglem 3 do 0 i awansował do półfinału plus ligi. A finalistę znamy już w Tauron Lidze siatkareka. Właściwie mogliśmy poznać, ale to jeszcze nie dziś, bo siatkarki BKS-u wygrały 3 do 2 z dewelopresem Rzeszów, więc ta walka o miejsce w finale wciąż potrwa. Relacjonuje Bartłomiej Wisz. Oba zespoły już trzeci raz z rzędu trafiły na siebie w półfinale. W poprzednich sezonach za każdym razem rywalizacja kończyła się w dwóch meczach, a zdecydowanie lepsze były siatkarki z Rzeszowa. Co więcej, w fazie zasadniczej bieżących rozgrywek Rzeszowianki oddały bielszczankom tylko seta. Pierwszy mecz czołowej czwórki zapowiadał powtórkę z rozrywki, bowiem rysice rozbiły rywalki 3 do 0, ale dzisiejsze starcie numer 2 już tak łatwe dla obrończyń tytułu nie było, wręcz przeciwnie. Inauguracyjna partia wyjątkowo zacięta. W końcówce minimalna przewaga przechodziła na obie strony siatki. Inna sprawa, że do Wallace przy aż 11 błędach własnych w tym 8 w polu serwisowym zdecydowanie pomógł rywalką w odniesieniu sukcesu na przewagi 29 do 27. Z drugiej strony równa postawa w ataku Kertulagi i Martyny Borowczak wniosła znaczący wkład w pozytywne otwarcie. W drugim secie rysice zagrały zdecydowanie bardziej uważniej i cierpliwiej, a przede wszystkim do minimum ograniczyły własne błędy. Ich liderka Taylor Banister była też pewniejsza w ataku. Stąd bezproblemowa wygrana 25-22. BKS podjął ryzyko w trzecim secie. Sporo piłek uderzanych na styk przyniosło punkty gospodyniom, które do remisu po 20 kilkukrotnie wychodziły na dwupunktową przewagę. Ale w decydujących wymianach to Rzeszewianki okazały się skuteczniejsze i wygrały także trzecią partię do 22. To oznaczało, że od wielkiego finału deweloper zdzielił już tylko jeden wygrany set. BKS zagrał jednak znakomicie. Zwyciężył do 18 w czwartej partii, w czym spora zasługa agresywnej zagrywki i postawy na bloku. Tajbrek znów pokazał wielką determinację gospodyń, mimo że przegrywały 4 do 6 klasą dla siebie były Borowczak i Lak. Rywalki nie kończyły własnych akcji, a kontry BKS-u okazywały się rozstrzygające. Piąty set wygrany, 15 do 10, cały mecz 3 do 2, a to oznacza, że awansie do finału Mistrzostw Polski zdecyduje sobotnie spotkanie w Rzeszowie. Z Bielska do Wrocławia? Gdzie koszykarki AZS Lublin bez problemów awansowały do finału Mistrzostw Polski. Dziś znów wygrały ze Ślęzą. Jak ten mecz wyglądał? Słuchamy Bartosza Tomczaka. Spotkanie we Wrocławiu miało tak jednostronny przebieg, że remis utrzymywał się zaledwie przez 25 sekund, a na prowadzeniu od tego momentu była już tylko jedna drużyna. Świetny start zanotowała Robi Ryan Obecna gwiazda AZS, a zarazem była koszykarka Ślęzy, trafiła trzy pierwsze rzuty za trzy. Lublinianki po pierwszej kwarcie były lepsze 23 do 12, do przerwy 45 do 25. Trzecią kwartę faworytki zaczęły od serii 7 do 0 i od tego momentu niespodziewanie obudziły się wrocławianki. Drużyna gospodarzy minimalnie wygrała tę część meczu, a w czwartej kwarcie na 4 minuty przed końcem zmniejszyła straty do zaledwie 11 punktów. Potem jednak gra toczyła się już kosz za kosz i wielkiego powrotu we Wrocławiu nie było. AZ wygrał 82 do 70. Najwięcej punktów dla zwycięzców 26 zdobyła Robbie Ryan. Dla Ślęzy 16 miała Jamiris Davis. Szczęśliwy po zwycięstwie był trenera zs Karol Kowalewski. No wielkie gratulacje dla mojego zespołu. Jak najbardziej w tych trzech meczach zasłużyliśmy na to, żeby, żeby znaleźć się w tym finale. i Ogromnie się cieszymy. Myślę, że nie ma co teraz o koszkówce rozmawiać. Po prostu musimy się cieszyć. Pocieszmy się jeden, półtora dnia i przygotujmy się do finału. Ja myślę, że to jest wielka rzecz dla nas, wielka rzecz dla Lublina. Z kolei trener Ślęzy Arkadiusz Rusin opowiadał m.in. o tym, jak ciężko było zatrzymać Robi Ryan, która miała dużo tych pozycji. To jest już jakiś tam wybór ryzyka. Jeżeli chodzimy z nią dołem, ma pootwierane trójki, jeżeli będziemy agresywni a na hard show to porozrzucają nas i będą robili przewagę pod koszem. Tak jak to w tych trzech meczach grali i mają przewagę fizyczną. Ciężko nam jest przeciwstawić się przede wszystkim strefie podkoszowej. Tak jak w pierwszych dwóch meczach, trzy kwarty zagraliśmy dobre, dzisiaj zagraliśmy dwie dobre kwarty. To jest za mało na Takiego e, silnego rywala, jakim e, jest Lublin. W końcu jeszcze pewien ciekawy temat. Władze światowej lekkoatletyki zmieniają i zmieniają. Dopiero co kontrowersje wokół dwóch finałowych biegów na 400 metrów podczas halowych Mistrzostw Świata. Dziś informacja, że z programu Mistrzostw Świata usunięty będzie maraton, dla którego przeznaczone będą oddzielne mistrzostwa i widać już bramę stadionu i słychać gwar podnieconego kilkudziesięciotysięcznego zgromadzenia. Triumfalne uniesione w górę ręce i cudowny uśmiech ukazujący w pełnym blasku słońca białe zęby. Wanda Panfil Gonzales, Polska, złoty medal Mistrzostw Świata, 2 godziny 29 minut 53 sekundy. Tak w 1991 roku Marek Rodziński relacjonował w radiowej jedynce największy sukces w historii polskiego maratonu. Wanda Panfil Gonzales wygrywała królewski bieg w Mistrzostwach Świata w Tokio. Maratony zawsze odgrywały w Mistrzostwach Wyjątkową rolę, poza kwestią prestiżową bo to przecież antyczna konkurencja pozwalały też promować miasto organizatora czempionatu. Na te kilka godzin lekkoatletyka wychodziła do mieszkańców ze stadionu na ulicę. Teraz World Athletics, czyli organizacja, która rządzi królową sportu, zdecydowała, że biegi maratońskie zostaną wyjęte z programu Mistrzostw Świata i będą miały swoje oddzielne, organizowane corocznie mistrzostwa. Rekordzista polski Henryk Szost jest zdania, że to niezbyt fortunny pomysł. To taki dystans, który był uważany za dystans taki, no można powiedzieć królewski. Na pewno szkoda kolejnego dzielenia i izolowania lekkoatletycznych konkurencji, ale trzeba przecież w programie znaleźć miejsce dla nowych, takich jak na przykład sztafety mieszane. Poza tym w ostatnich latach pogoń za rekordami w biegach ulicznych spowodowała znaczną różnicę między wielkimi maratonami, na przykład w Londynie, Berlinie czy Nowym Jorku, a tymi organizowanymi na Mistrzostwach Globu. Komercyjne i organizuje się przecież wiosną lub jesienią, ale koatletyczne mistrzostwa to lipiec czy sierpień. Wielu najlepszych Maratończyków rezygnuje z tych startów, bo lato i potworny upał to słabe warunki, by osiągać dobre rezultaty. Prawdopodobnie to był jeden z głównych argumentów przemawiających za zmianami, które mają wejść w życie od 2030 roku. To oznacza, że ostatnią światową imprezą multikonkurencyjną z maratonem w programie będzie ta w 2029 roku. Na razie mówi się o tym, że pierwsze oddzielne mistrzostwa globu w maratonie. Nie, mogłyby się odbyć rok później w Atenach, a następnie już corocznie w dogodnym dla maratończyków terminie. I na koniec ostatni meldunek z meczów ćwierćfinałowych piłkarskiej Ligi Mistrzów Tomasz Kowalczyk. Sporting Lisbona ostatecznie przegrał z Arsenalem. Londyn 0-1. do Martinelli dostrzegł w polu karnym Kaja Havertza. Ten z 6 metrów trafił do bramki portugalskiej drużyny i wprawił w szał kibiców The Gunners. Natomiast Real Madryt przegrał z Bayernem Monachium 1-2. do Jeszcze jedna kontrowersja. Popychany był Olise w polu karnym, ale gwizdek arbitra milczał. A zatem Real przegrywa z Bayernem 1-2. Sporting z Arsenalem 0-1. do Kronice. To wszystko. Wojciech Błoński, Krzysztof Kozak Andrzej Grabowski. Do usłyszenia. Kronika sportowa. Polskie Radio. Jedynka. Reklama.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 Maciej Sambolski, Zapraszam. Na A4 między węzłami Wrocław Wschód a Brzezimierz pojawiły się nowe utrudnienia. Na 167 km przy 9 słupku zapalił się pojazd osobowy i wskutek tego zablokowany jest prawy pas w stronę Wrocławia. Tutaj mogą Państwo przejechać, ale tylko pasem lewym. Uwaga również na krajowej 60 c Między Orzyszem a Piszem na 86 km trasy osoba Dobówka zderzyła się z autem ciężarowym. Na miejscu tego zdarzenia wprowadzono ruch jednym pasem na zmianę. Ekspresowa szóstka, węzeł Dobre, tutaj nie mamy już większych utrudnień w ruchu. Do tej pory na 121 kilometrze były utrudnienia na łącznicach wjazdowych i zjazdowych z węzła Dobre właśnie. Do tego Krajowa 21, kolejne Dobre Wieści między Miastkiem a Słupskiem w okolicach Bożanki. Również nie ma już większych drogowych utrudnień a do tej pory trzeba było tu jechać jednym pasem na zmianę. Po wielu godzinach utrudnienia zakończyły się już problemy na S19 między Szastarką a Modliborzycami, a tutaj te problemy były bardzo poważne. Zablokowana była trasa w stronę Rzeszowa po pożarze naczepy pojazdu ciężarowego. Teraz na 60 km mogą państwo jechać bez większych utrudnień.